Mega głos. Dzień dobry, cześć. To jest podcast Mega głos, a ja się nazywam Magdalena Gościmska. Jeżeli to pierwszy odcinek, którego macie okazję posłuchać, to zapraszam do posłuchania tych wcześniejszych na stronie www.megagłos.com ukośnik podcast. W ogóle zapraszam na stronę i do tego, żeby się ze mną kontaktować przez ym, stronę, przez Facebooka www.facebook.com ukośnik mega.głos albo przez maila, jak wspomniałam, czyli mega.głosmałpawp.pl a wszystkie informacje o mnie, o podcaście i o tym, co robię na co dzień, a na co dzień pracuję głosem, więc możecie posłuchać również moich nagrań, te wszystkie informacje możecie znaleźć na stronie www.megagłos.com i zapraszam do tego serdecznie. A teraz chciałabym ten krótki podcastowy odcinek dzisiejszy poświęcić prawkom głupawkom, Wprawki głupawki to takie wierszyki, rymowanki, śmieszne i mm, takie, które trudno jest wymówić. Polegają, polegają na tym, że mm, są skonstruowane z trudnych zbitek wyrazowych y, i ćwicząc takie wprawki głupawki, y, ćwiczymy przy okazji język y, i ćwiczymy również. Te zbitki wyrazowe, które potem w późniejszym mówieniu łatwiej jest nam wymawiać. Ćwiczymy dzięki wprawkom, głupawkom również dykcję, a poza tym to świetny sposób na to, żeby spędzić też czas z naszymi dzieciakami. Jeżeli mamy dzieciaki, to możemy sobie zabawić się w takie wprawki, głupawki. Ja swoim kursantom polecam takie zabawy i już kilkoro skorzystało z tego rodzaju rymowanek i razem z dziećmi czytają je albo na dobranoc, albo ćwiczą w domu, dbając o to, żeby ładnie mówić. O wprawkach, głupawkach piszę co nieco również na swoim blogu, a dzisiaj mam dla Was nagrania nagrania, które stworzyłam z myślą o facebookowym konkursie, e, który się tam pojawił. i e, no i, i cóż, wygrała, były cztery, były cztery zwierzaki do wyboru i e, można było głosować na tego zwierzaka, z którym wprawkę-głupawkę chcieliście usłyszeć. Tak się złożyło, że wygrał goryl, e, zliczając głosy, z tej grafiki, którą udostępniłam na Facebooku, plus jeszcze y, z tej y, grafiki, którą udostępniłam ponownie, y, no wyszło na to, że wygrał goryl, chociaż nikt się nie spodziewał, bo wszyscy myśleli, że wygra szczeniak. Ale stwierdziłam, że jednak bardzo sympatycznie będzie, jeżeli te wszystkie wprawki, głupawki nagram y, i tak właśnie uczyniłam. Plus jeden bonus – Bonusem jest nagranie e, krótkiej, czterowersowej rymowanki, którą napisała dla mnie specjalnie Beata Jaczewska. Beata Jaczewska, która e, prowadzi stronę wierszowanki, e, prowadzi bloga i stronę na Facebooku. E, wpiszcie sobie wierszowanki, e, z Beatą współpracujemy przy różnych... E, wierszykach. Między innymi tworzymy e, postać Euzebiusza. Euzebiusz jest radiowcem, a właściwie marzy o tym, żeby radiowcem zostać. E, I e, o Euzebiuszu możecie poczytać między innymi na moim Facebooku e, oraz zajrzeć na YouTube'a gdzie również pojawiają się przygody Euzebiusza. Na razie powstały dwa odcinki, zobaczymy czy powstaną kolejne. Ee, Euzebiusz jest moim ulubieńcem i mam nadzieję, że również Wam się spodoba tak bardzo jak mnie. Euzebiusza wymyśliła Beata i to Beata jest y, mm, autorką tekstu, Natomiast moim zadaniem jest nagranie go. Zresztą posłuchajcie sami i poznajcie Euzybiusza osobiście. W notatkach podcastu zamieszczam linki do filmów. No i oczywiście też do fanpage'a, żebyście mogli od razu się przenieść też do tych filmów, które na Facebooku także wstawiamy z Beatą. Sprawki i głupawki, które nagrałam, możecie posłuchać na samym końcu tego podcastu, ponieważ to taki dodatek do tego, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć. Podcast, chociaż niedługi, to myślę, że Wam się spodoba, bo jest taki mega pozytywny, i, no i też wyjaśniam w nim, dlaczego w ogóle wprawki głupawki warto ćwiczyć, no i na co to komu, czyli po co nam to jest w ogóle potrzebne. O tym już zresztą wspomniałam na początku, a taką pierwszą wprawką głupawką, o której też pisałam na blogu, to, je, to, była, to była Konstantynopolitańczykowianeczka. Pamiętam, że jak byłam mała, to... Pojechałam, nad, pojechałam na jakiejś kolonie i tam Konstantynopolitańczykowianeczka była hitem. Wszyscy się uczyli, literowali, uczyli się tego, tego trudnego, wtedy przynajmniej wydawało mi się słowa i powtarzali jak najszybciej chwaląc się, bo niektórym się to udawało, innym się nie udawało, tym, którym się udawało oczywiście się chwalili. A jeżeli chcecie usłyszeć jakie jest najdłuższe słowo, które można wymówić, no to możecie zajrzeć do mnie na bloga, link również zamieszczam w notatkach podcastu, tam nieco więcej piszę o wprawkach głupawkach i też zamieszczam kilka dodatkowych, a na fanpage'u też one się czasami pojawiają. Wprawki głupawki są też nazywane połańca, połama, połań, połamańcami językowymi, o właśnie. I po to właśnie wprawki głupawki ćwiczymy, żeby nam się język nie plątał. Jak widać ja ćwiczę trochę za mało, więc powinnam po tym nagraniu podcastu wziąć się mocno za ćwiczenia. Jak ćwiczyć? No ćwiczyć możemy na różne sposoby, bo możemy sobie najpierw czytać wolno, potem yy, przyspieszać troszeczkę tempo, możemy ćwiczyć również z korkiem. Yy, I to ćwiczenie naprawdę bardzo Wam polecam. Na blogu piszę również o tym, jak wykonywać ćwiczenia z korkiem. Więc do tego wpisu Was odsyłam. No i ćwiczenie z korkiem w prawek głupawek to w ogóle świetny sposób na rozruszanie aparatu mowy. Nie, zapomin nie zapominajcie tylko o rozgrzewce. Możemy też ćwiczyć bez korka, e, oczywiście, jeżeli mamy na to ochotę, e, na przykład e, przesadnie artykułując głoski. I do tego właśnie służą nam te wprawki głupawki, a poza tym, jak mówiłam, to jest fantastyczna zabawa. E, są one też alternatywą i są też ciekawe i mogą być, taką, mogą być takim przełamaniem monotonii e, w codziennych naszych ćwiczeniach. A na koniec mam dla Was coś ekstra albo chciałoby się powiedzieć coś mega, bo to jest taka długa wprawka głupawka, taki wierszyk, który możecie sobie również czytać i ćwiczyć specjalnie dla Was. Zapraszam na stronę podcastu i tam do ściągnięcia znajdziecie sobie wierszyk niełatwa słów wymowa który między innymi prezentowałam na konferencji Polcaster 2017. Konferencja była bardzo udana, szkoda, że Was nie było, ale mam nadzieję, że spotkamy się tam w przyszłym roku, o ile jeszcze ktoś będzie chciał mnie tam zaprosić, bo, bo nie będę ukrywać, że o ile warsztaty poszły mi znakomicie, co zresztą możecie znaleźć w internecie, jeżeli poszperacie, no to niestety moja prelekcja do idealnych nie należała, ale wyciągnęłam wnioski, poprawię się i za rok obiecuję, że moja prezentacja będzie jedną z lepszych. Mam na to rok, myślę, że się wyrobię, także już teraz serdecznie zapraszam Was na Polcaster 2018, nawet jeżeli nie zostanę zaproszona do tego, żeby <śmiech> powiedzieć kilka słów. A niełatwa słów wymowa, jak się okazuje. No to ja już dziękuję. Dzisiaj to był podcast Mega Głos, a ja zapraszam na kolejny odcinek. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie www.megagłos.com oraz na iTunes i, innych, i w innych aplikacjach do słuchania podcastów. No, słyszymy się już niedługo. Nie wiem, czy w lipcu uda mi się nagrać jeszcze jeden odcinek. Będę się starać, ale też czeka mnie krótki urlop, na który, mam nadzieję, wyjadę, odpocznę i oczywiście cały czas jesteśmy w kontakcie, ale... Podkreślam, że może mnie przez kilka dni zabraknąć. Goryl Turlał goryl po urlach kolorowe korale. Rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale. Gdy spotkali się w urlach, góral tarł, goryl turlał, chociaż sensu nie było w tym wcale. Żaba Waży żaba smar, pełen smaru gar. Z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar. Smar jest w garze, gar na żarze, wrze na żarze smar. Żarłoczna żaba żarła rzeżuchę, z tego obżarstwa niemal rzęziła. Żuczek w czasie za żabim uchem żartował grzecznie, że znów przytyła. Szczeniak w gąszczu szczawił we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu. Szepcze szczegieł w szczelinie szczeka szczeniak w szczuczynie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszczy świerszcz pod leszczyną. A trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach. Królik Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk. A przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie. Mega głos Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia.